Ewangelia świętego Jana, rozdział dwudziesty A pierwszego dnia po sabacie Maryja Magdalena przyszła rano do grobu, gdy jeszcze było ciemno, i ujrzała kamień odwalony od grobu. I bieżała, a przyszła do Szymona Piotra i do onego drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła im Wzięli Pana z grobu, a nie wiemy, gdzie go położyli.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 A to, rzekłszy, pokazał im ręce i bok swój, a radowali się uczniowie ujrzawszy Pana. Rzekł im zasie Jezus, pokój wam, jako mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. A to, rzekłszy, tchnął na nie i rzekł im, weźmijcie Ducha Świętego.